Mam czarną skórę, mam czarne stopy Mam czarną bluzkę, czarne rajstopy Mam czarne oczy, białka już nie Mam czarną kawę i czarny chleb Mam czarne włosy, mam czarne łachy Czarne mam uszy, czarne mam pachy Nawet mam czarne buty sportowe Co były białe, jak były nowe Murzyni jedzą ludzi, a ludzie przez to giną. Murzyni to Żydzi, a wszystko przez Żydów. Murzyni jedzą ludzi, a ludzie jedzą Żydów. Murzyni to ci Żydzi, co ludzie ich dają. Nie, się Nie, pomyliłem się.